Marka, rozdział szesnasty. I gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria, matka Jakuba i Salomea nakupiły wonności, żeby pójść i namaścić go. I bardzo rano pierwszego dnia tygodnia przyszły do grobu, gdy już wzeszło w słońce. I mówiły do siebie, któż nam odwali kamień od otworu grobowego? I spojrzawszy, zobaczyły, że kamień był odwalony, albowiem był bardzo wielki. I wszedłszy do grobu, ujrzały młodzieńca, siedzącego po prawej stronie, odzianego w szatę białą i zlękły się. Ale on rzekł im, nie bójcie się, szukacie Jezusa Nazareńskiego, ukrzyżowanego. Wstał z martwych, nie ma go tu, oto miejsce, gdzie był położony. Ale idźcie i powiedzcie uczniom jego i Piotrowi, że was poprzedza do Galilei. Tam go ujrzycie, jak wam powiedział". I wyszedłszy prędko, uciekły od grobu, albowiem ogarnął je lęk i przerażenie I nikomu nic nie mówiły, gdyż się bały A zmartwychwstawszy rano pierwszego dnia tygodnia Ukazał się najpierw Mary Magdalenie, z której wygonił siedem demonów Ona poszła i oznajmiła tym, co z nim bywali, a którzy się smucili i płakali I oni, usłyszawszy, że żyje i był przez nią widziany, nie wierzyli Potem dwóm z nich ukazał się w innej postaci, gdy szli przez pole. I oni poszli i opowiedzieli drugim, ale i tym nie uwierzyli. W końcu ukazał się jedenastu uczniom, gdy siedzieli przy stole i zganił ich niedowiarstwo i zatwardziałość serca, że tym, którzy go widzieli zmartwychwstałego, nie uwierzyli. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię całemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony A znaki, które towarzyszyć będą tym, co uwierzą, będą takie W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą Węże brać będą, a choćby co trującego wypili, nie zaszkodzi im Na chorych ręce kłaść będą, a wyzdrowieją Wtedy Pan, przestawszy z nimi mówić, został wzięty do nieba i usiadł po prawicy Bożej. A oni poszli i kazali wszędzie, a Pan im pomagał i słowa ich potwierdzał znakami, które im towarzyszyły. Amen.